Cafe Macabra. Cześć, witamy Was w kolejnym piątym już wydaniu podcastu Kafe Macabra, po tej stronie Jacek Brzezowski z Wrocławia z tej strony Paweł Seriosu z Warszawy no witamy jakby po trochę krótszej przerwie niż ostatnio no może z tego, że czuliśmy, że wypada trochę szybciej nagrać kolejny odcinek i ze względów technicznych za które ostatnio żeśmy przepraszali, mam nadzieję, że tym razem on trochę lepiej to wyjdzie bo no, były nieprzewidywane skutki, które dopiero później wyszły i mam nadzieję, że ktoś przetrwał tą naszą ostatnią audycję. A potem mieliśmy jeszcze jedną próbę nagrania, ale trochę nam nie wyszła, bo z kolei u mnie coś zaczęli robić z internetem. Zanim zaczęliśmy nagrywać straciliśmy połączenie <śmiech> Tak, straciliśmy <śmiech> kontakt z Houston i niestety się nie udało nagrać kolejnego odcinka, ale, ale jak, jak pisałem już na stronie. E, właśnie na dniach wychodzi kolejny odcinek, więc nie mam aż takiego dużego poślizgu. Mam nadzieję, że wrócimy do oryginalnego tempa, czyli co dwa, odcinki, co dwa tygodnie nowy odcinek e, i tak jak już to pójdzie. Ostatnio trochę roboty ja przynajmniej miałem przy zarówno tchnieniu grozy, jak i stronie kafe macabra. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się również forum dla tych dwóch podcastów, e, a sama strona Cafe Macabra uległa lekkiej zmianie, mam nadzieję, że na lepsze. Przynajmniej z mojej strony, bo lepiej się organizuje trochę to teraz dla mnie i jest kilka dodanych nowych funkcji. Między innymi możecie się dorzucić dla nas na piwo, co w cudzysłowie to jest, bo tak naprawdę trzeba też spłacić serwer i domeny itd. Jest też nowa opcja oceniania odcinków, czyli każdy może sobie wejść ocenić w skali 1 do 10 nasz odcinek. Najlepiej znaczy, czy... od 5 do 10. Najlepiej <głos> od 5 do 10, ale znalazła znalazł się jakaś jedna dowcipna osoba, która po prostu w dość ekstremalny sposób zaczęła oceniać, bo chyba pierwszy odcinek jest na 9, później jest jakoś na 2, później na 7, później na 1 i tak jakby jest, nie wiem, to zobaczysz później, bo to ja dopiero dzisiaj to zobaczyłem i nie wiem, czy... czy... Nie wiem, czy to jest na serio, czy nie. Ostatni odcinek rzeczywiście może nie był najlepszy od strony technicznej. Mam nadzieję, że ten no będzie tak. lepszy. <laughs> ale ale może znaleźć jakiś te... sponsor na przykład na, na, na mikrofony i słuchawki dla nas. Jakieś profesjonalne. Bardzo chętnie przyjmiemy. Tak, z otwartymi ramionami, ale właściwie <laughs> to kilka innych rzeczy by się przydały najpierw zamiast słuchawek i mikrofonów, bo, bo bez tych jakoś sobie radzimy, jak widać. Ale nie jest źle. Będzie dobrze. Już jest w końcu piąty odcinek, więc no wiesz, po pierwszych trzech, to można oczekiwać wielu kolejnych lat pomyślnych nagrań i tego sobie rzeczmy. No. W ja bo... dziesiątym odcinku będziemy musieli jakąś imprezę zrobić. <laughs> Nie, no okej, okay, tylko właśnie się zastanawiam. To może wiesz, co dziesiąty odcinek, raz Wrocław, raz Warszawa. Będziemy no. jeździć to i z powrotem. <laughs> właśnie ciekawe jestem ciekaw, ile osób by chciało się spotkać gdzieś w knajpie z nami, tak na serio. I, i tak naprawdę, co by z tego wyszło, ale nie wiem, może, no może kto wie. Pi piszcie jeszcze w komentarzach, może, y skąd jesteście. Może pomyślimy o jakimś dobrym punkcie. E, gdzieś w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Wrocławiem. To może się to znajdzie, na przykład Gdańsk. O! E, Dobra, to właściwie było słowem wstępu, a teraz y, ostatnio znalazłem trochę tureckiego jazzu, wyobraź sobie Pawła, y, jakiego fahira, fahira Atakoglu i y, y, to będzie pierwszy kawałek w tym odcinku pod tytułem ATESTE. trochę tureckiego jazzu w wykonaniu w Fahira Takoglu. E, no a teraz porcja newsów. E, Chanuk Park zabrał się za zrobienie horroru e, no takim dosyć takiej dosyć dziwnej konwencji e, bo nieco przewrotnej. E, może tutaj będę cytował serwis gildi na temat horroru. Na 30 kwietnia wyznaczono datę premiery naszego obrazu Park Chan-Wooka, First, yy, czyli Pragnienie. Historia księdza, który z powodu nieudanej transfuzji krwi staje się wampirem, a następnie wdaje się w romans z żoną swego przyjaciela. W sieci pojawił się właśnie zwiastun oraz dwa plakaty filmu i ten zwiastun yy, będzie oczywiście przy okazji tego odcinka będziemy mogli obejrzeć. No, jest to dosyć dziwny koncept, ale właściwie czego można się spodziewać po, po Azjatach, bo tam już różne rzeczy widzieliśmy w tych ich horrorach. Ogólnie parka możemy kojarzyć z Old Boya, więc jeżeli ktokolwiek widział ten dosyć, no, jak dla mnie, makabryczny obraz, to zapewne mu się spodoba ten film. Do kin również wchodzą filmy z motywami dzieci, tak to można ogólnie nazwać. Które, filmy, które, po których obejrzeniu no, może niektórzy rodzice poczują się nieswojo. Między innymi film Orfan, który opowiada o dziewczynce z domu dziecka, która jest, znajduje nowych rodziców. No ale w pewnym momencie się okazuje, że coś z tą dziewczynką jest nie tak e, i, i no jest bardzo nie tak gdzie zaczyna się dziać różne dziwne rzeczy i e, może takie klimaty nie stricte nas przyrodzone, ale taki bardziej trailer psychologiczny się zaczyna robić z dzieckiem w roli głównej i po obejrzeniu trailera no, dosyć ciekawie to wyglądało, mam nadzieję, że będzie nam dane zobaczyć to niebawem w kinach. A drugi film z dziećmi w roli głównej to właśnie jest The Children. Film opowiadający o grupce dzieci, które z jakiegoś powodu przeciwstawiają się swoim rodzicom, którzy mają dość unikalne metody wychowania i postanawiają dać starszym nauczkę w taki dosyć bolesny i krwawy sposób. To również będziecie mogli zobaczyć na stronie Cafe Macabra. No ogólnie Trailer zrobił na mnie wrażenie, i tak jak, tak jak mówiłeś, Pawle, być może takim dosyć tanim kosztem film robiony, ale moim zdaniem fajny pomysł ogólnie, i, i takie, no niby nic specjalnego, ale chciałoby się to obejrzeć. No, ale może będzie fajny klimat. Zobaczymy. No. No, Jakby, no, mi osobiście przypadła scena e, na sankach. E, kiedy, która kończy się w dosyć makabryczny sposób dla jednego z rodziców, ponieważ została na niego zestawiona pułapka przez jedno z właśnie tych tytułowych dzieci. No, film brzmi dosyć makabrycznie i mam nadzieję, że właśnie taki będzie. Znowu dzieci. Będzie kolejny film z serii właśnie Oko, czy Oczy. Tak, to będzie już któryś z kolei, bo to chyba będzie czwarty albo piąty film z serii i nie wszystkie są tak łatwo naprawdę dostępne. Niedawno żeśmy zresztą rozmawiali właśnie o oku, a to będzie kolejny film pod tytułem The Child's Eye i będzie ogólnie o ludziach, którzy mają problemy i muszą przetrzymać trochę czasu na lotnisku czekając na odlot, bo w dosłownym tego słowo znaczeniu, i, i to będzie jako jeden, jako pierwszy odcinek w całej serii podobno ma tam występować jakiś potwór, cokolwiek by to znaczyło, ale jakby z kilku faktów, które jest podane na temat tego filmu, nie jest wymienione, cokolwiek by to miało znaczyć. Przypomnijmy, że ogólnie te filmy w tych filmach chodzi o to, że ludzie, którzy mają przeszczepione oczy, widzą coś, czego nie powinni widzieć i, i czują i są świadkami zdarzeń, które zdarzyły się komuś innemu, Więc no, ogólnie o to chodzi w tej całej serii filmów. Zobaczymy, jeżeli uda nam się zobaczyć ten film, o co w nim chodzi. I będzie to ciekawostka, jako że to będzie pierwszy cyfrowy film trójwymiarowy azjatycki, więc jakby po ostatniej fali właśnie jakichś krwawych walentynek 3D i tak dalej, to Azja wchodzi też z takimi klimatami kto wie, może zobaczymy to w polskich kinach też ciekawa pozycja film pod tytułem Paintball opowiada ogólnie o ludzi pracoholików, którzy postanawiają zebrać się i wyjechać no, na partykę paintbola do lasu no i jakby nie trudno się dowiedzieć, ktoś zaczyna strzelać amunicją grupie i to jest jakby prosty pomysł, który wyglądał dosyć przekonywująco jak dla mnie i być może to będzie właśnie jeden z tych takich mniejszych filmów które, które wydaje się że nie wejdą najpewniej no do kinu u nas i będą wydane prosto na DVD ale w końcu ile można oglądać potworów tak? niech ludzie się sami wystrzelają i tak ja właśnie krótkim strzałem poleciałem wszystkimi newsami teraz zapraszam Ciebie, Pawle No to ja też polecę tak dosyć e, szybko, wygląda na to, że 29 maja będzie jakimś dniem horroru chyba w Polsce e, i też nie wiem na ile wierzyć któremu serwisowi, bo mam tu pewne e, informacje sprzeczne w każdym razie wchodzą do kin trzy horrory jeden z nich to Drag Me To Hell, to jest filmik, który pojawił się już u nas na stronie, jest tam trailer, który można obejrzeć. No generalnie filmik dla ludzi, którzy starają się o pożyczki. To można postraszyć później takiego bankowca ale nie wiem, czy, czy za, ktoś film. zapłacił za ten scenariusz, bo, bo to ja jest taka polityczna zagrywka trochę, tak? Bo tam jest tam, chyba w filmie chodzi o to, że dziewczyna, która pracuje w firmie udzielającej pożyczek, nie udziela przedłużenia czynszu, czy jakoś tak było Jakieś kobiecie. Jakieś tam pożyczki nie daje jakiejś babci. I tak. No, i po prostu ona tak rzeczy zaczęły się dziać. Tak. Więc ja, ja, ja tam... jest bardzo, bardzo w temacie i odpowiedź na obecną sytuację na rynku świetnie w postaci <laughs> horroru wydaje mi się, jest na miejscu. Tak, w, w, dobrym, w dobrym momencie. Chodź. Jak Bogu dzięki, ja już mam mniej jeden kredyt na sobie, więc... Aha, klan, tak, klan, to klan, no ale, ale wiesz, to budowała klątwa rzucona na, na bankowca w końcu. Nie na klienta. No tak, ale to wiesz... Teraz bankowcy rzucą na mnie klątwę, która się nazywa 9%. To, sam nie wiem, co gorsze. Czy to potwory, czy to 9%. No, no tak. Kolejny film, który wchodzi 29 to udręczeni. I to jest właśnie ten film, który nie, nie jestem pewny, mam dwie daty podane, nie sprawdziłem ich niestety jeszcze, więc albo wejdzie 19 czerwca, albo też 29 maja. Jest to film o rodzinie, która przeprowadza się do jakiegoś domu, który był kiedyś kostnicą, przy czym to, że on kostnicą to jest pikuś w porównaniu z tym, co tam się działo jeszcze. No i zaczynają się dziać jakieś straszne rzeczy. Tam jest chłopiec tam chyba piętnastoletni, który ma raka i tam ma jakieś, no... Trailer wygląda dosyć fajnie, no. To takie klimaty no, więc... trochę, jak powiedziałeś o tym domu w koskostnicy to mi się przypomniał trochę Poltergeist. Znany jako chyba duch u nas. O, tak, o tak. Rodzice, w, w, było w, w, na, na cmentarzu nie I, tak, na, na chyba. jakimś indiańskim jeszcze, tak, dokładnie R, rewelacyjny film zresztą swoją drogą i chyba byśmy wzięli mhm. go kiedyś na ruszt i pomówili o, o, o, koniecznie, o, nie koniecznie do znaczy, myślę, że całą serię trzeba wziąć, bo tam dużo się działo wokół tego filmu w no, zasadzie historię to... dawno zapomnianą myślę, że będzie warto przypomnieć no dobra i co, jeszcze jeden mam 29 maja tym razem Antychryst. I tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Jakiś psychiatra, jego żona gdzieś wyjeżdżają do jakiegoś domu nad ludziu coś się tam zaczyna dziać, jakieś tam siły strasznie odkrywają. I tak naprawdę. A to teraz napisane. masz mamy <grych> No tak. No, generalnie nie, nie wiadomo o co chodzi, ale może będzie fajny. Sam tytuł dla mnie brzmi. Nie, raz nie, raz nie, raz nie raz no, wy Wypada pójść na film pod tytułem Antychryst. Po prostu Antychryst przychodzi 29 maja i znaczy tak, jakby minął się trochę z datą, bo wiadomo, że Antychryst miał przyjść 6 czerwca 2006. No, ale <grym> nawet Slayerowi Przeciw. nie udało się wydać wtedy płyty, więc <grym> jak Slayerowi się nie udało, to ma Antychryst jeszcze przyjść. Dajcie spokój. właśnie przyszedł i dlatego im się nie udało. Tylko no. im się nie zorientował. No. Kurde. To trzeba, wiesz, to musimy na wywiad jakiś tutaj, pogadać z tym o No i właściwie ten, szybko żeśmy się owinęli z newsami. No na liczniku już mam pod prawie 20 minut, więc co, no to teraz kawałek muzyczny i będziemy mówili o Dead Space. Rata Koglu z kawałkiem Istanbul in Blue. No i dzisiaj przechodzimy do gwoździa programu, czyli filmu Dead Space Downfall w reżyserii Chucka Pattona. Chuck Patton nie jest znanym reżyserem, od razu tutaj już zaznaczę, z tego co zobaczyłem to no właściwie niewiele rzeczy zrobił, między innymi jakiś tam jeden odcinek serialu animowanego G.I. Joe z roku 90. Eee, Inspektor Gadget Says Christmas eee, i kilka odcinków z kreskówki, eee, który swoją drogą, nie wiem Pawle czy widziałeś z animowanego? Animowanego nie to jest jakby rzecz, która niewiele osób w ogóle zdaje sobie sprawę, że coś takiego istnieje i w przeciwieństwie no właśnie, ja się dowiedziałem w tej chwili w przeciwieństwie do praktycznych, chyba wszystkich kreskówek o superbohaterach, jakie widziałem to Spawn jest wyjątkowy naprawdę szczerze mogę polecić tą animację to chyba ma ze 3 albo dwa sezony już nie pamiętam i jest strasznie mroczny. Po prostu ten film naprawdę, ta, ta animacja wolno się rozkręca, jest bardzo mroczna i na pewno nie jest kreskówką dla dzieci. E, polecam od razu. No i jakby najnowsze dzieło po 11 latach wyreżyserował Dead Space Downfall. Ja podejrzewam po prostu, że, że ten film, on dlatego reżyserował, bo najpewniej znał kogoś z ekipy, która robiła grę komputerową. Na stronie Cafe Macabra wcześniej wrzuciłem trailer zarówno gry komputerowej, jak i kreskówki. Mogliście sobie to wcześniej zobaczyć, a jeżeli nie zrobiliście tego, to możecie wrócić do poprzedniego wpisu i uzupełnić braki. Ja może ogólnie opowiem o, o tym, dlaczego Dead Space Downfall, dlaczego o tym mówimy i co to jest w ogóle za gra. Dead Space jakby był niemałym wydarzeniem w światku gier komputerowych w takim klimacie SF. Był nieźle oczekiwaną grą, która jak dla mnie okazało się no Przyjemnie się grało i tak powiem szczerze, że spędziłem trochę czasu przy tym nie jeden wieczór. I Gra jest po prostu frustrująca z tego względu, że brak jej jakiegokolwiek takiego suspensu na dłuższą metę, Fabuła po prostu się ciągnie bez jakby ciągle w tym samym tempie. A jedyne przerywniki to są wyskakujące jakieś elementy, które tam starają się wystraszyć. I gra ogólnie polega na tym, że przylatuje. Hmm, Ekipa, która ma sprawdzić, co się dzieje na jakiejś stacji kosmicznej, znaczy statku kosmicznym, który gdzieś tam sobie w kosmosie przebywa, no i się okazuje, że na tym statku nikogo nie ma, Pojawiają się potwory, itd, i tak dalej. Jeżeli ktokolwiek widział film pod tytułem Event Horizon, to jest samym Nilem, chyba zagubiony horyzont, to się nazywało po polsku hmm, czy, czy ukryty? ukryty. A, ukryty horyzont, o. Chyba I i to, to jest jakby bardzo podobny klimat podobna rzecz i, i Ukryty Horyzont też polecamy tutaj no i gra jest od strony wizualnej świetna jeżeli ktoś chce zobaczyć dobry SF Horror od takiej strony graficznej to jeżeli jesteście fanami gier komputerowych to mogę to polecić ja jestem dosyć wybredny i, i no, na dłuższą metę nie spodobało mi się. no Ale byłem bardzo ciekaw tego właśnie tej kreskówki, która powstała jako tak zwany Companion, czyli taki produkt wydawany na wsparcie jakiejś głównej produkcji, którą w tym przypadku jest gra komputerowa. Prócz jakby kreskówki powstał jeszcze komiks. Nie wiem, w kilku, wielu odcinkach to było. Ale to były właśnie takie dwa produkty, które na dobrą sprawę, z tego co słyszałem, bo tam gdzieś na chyba Dread Central słuchałem wywiadu z ludźmi, którzy robili Dead Space. To, to właśnie nie miało być na tej zasadzie, że wydają jakieś produkty poboczne, które wspierają grę, tylko one są równoważne z tego względu, że ekipa produkująca grę komputerową stwierdziła, że nie mają tyle materiału, że nie zmieszczą tego wszystkiego w jednej grze komputerowej. No i wydali właśnie takie poboczne projekty, które miały, mają uzupełniać tą całą historię. Robił to całkiem dobrze, no ale z tego, że, że sam materiał jest taki no dosyć, no mimo wszystko, przeciętnej jakości. E, pomimo, pomimo to jest według mnie taki świeży oddech, szczególnie, że no nie było dawno takiego klimatu, nie, jakby ja nie oglądałem takich rzeczy za dużo i mi się ogólnie podobało. To może ty, Pawle, powiedz o czym w takim razie jest sam film? To, to sam film jest o tym samym, co mówiłeś o grze. Przyjeżdża ekipa gdzieś tam i no nie nie nie trzymają no To, to, ja to po ja najprościej mówiąc. No nie, nie chwila, nie. No bo, bo Może jakby wyjaślimy <gry> pewne jakby zarys tutaj historii. Kreskówka jest jakby prequelem dla, dla gry, bo, bo gra zaczyna się w momencie, kiedy przyjeżdża ekipa odkry i odkrywa pusty statek kosmiczny, a, a a film się kończy właśnie o tym, że przybywa ten statek. I ogólnie ogólnie fabuła jest taka, że gdzieś na stacji, na, na jakiejś kolonii, gdzieś głęboko w kosmosie odkrywają jakiś artefakt nieznanej cywilizacji i postanowili go zabrać ze sobą. Tak, zabierają dosyć pokaźny kawałek ziemi jakimś tam statkiem kosmicznym. No i zaczynają się dziać dziwne rzeczy po prostu. Tyle. Po prostu coś zabierają ze sobą na ten statek kosmiczny, ludzie zaczynają szaleć, pojawiają się potwory, ogólnie jest dużo krwi, dużo rzeźni, strzelania i mniej więcej tak wygląda film. Wszystko dzieje się w zamkniętych przestrzeniach, pojawiają się dziwne istoty. No taki klimat obcego, o, tak to można określić. I, i, i ja, ja dosyć tym... Zresztą tego, że ty, Paweł, powiedziałeś, że po obejrzeniu tego, znaczy sugerowałeś, żebyśmy sobie odpuścili to. E... Znaczy, ja czekałem tylko na to, bo jeżeli tobie by się podobał ten film tak jak mi, to by nie byłoby sensu gadać, bo, to znaczy nie byłoby o czym gadać. No? No, ale że tobie się podobał, a mi nie, no to myślę, że warto było jednak porozmawiać na ten temat. W sensie, to nie jest... Czy to nie jest kino ambitne, od razu trzeba powiedzieć? Jakby animacja, nie, tam... poziom animacji, to, to trzeba każdym, musimy tutaj przyznać, że to, no to nie jest nic ambitnego, ale to jest moim zdaniem fajna rzecz do obejrzenia. Yy, broń Boże, to nie jest też film jakby dla dzieci, dlatego, że to jest kreskówka, bo tam i język jest taki dosyć niecenzuralny, no i te sceny miejscami są. Zdecydowanie film jest dla dorosłych. To tak naprawdę to nie jedyne co tam udało mi się utrzymać to fajny klimat znaczy w sumie to jeszcze bronią się same te jakby, rysunki, ale też nie wszystkie, no, jakby bardzo fajnie są zrobieni ludzie no, a potwory to nie, no, po prostu rozbawiły no, no tak, no, ten cały design potworów no, to jest taki prawie... To prawda. Zatem ja, ja nie znalazłem w tym filmie nic oryginalnego. W zasadzie wszystko, co, co tam jest, już było. No, samo, no, no. samo odnalezienie moment odnalezienia tego artefaktu no no, to no, dla reakcje. mnie to był ósmy, ósmy pasażer na stromo. Tak, tak, to Mdzie prawda. To jest ta coś scenę. jest. Zeżnięta no, scena, tylko ciszli na piechotę, tam ci jechali. Hmm. tak, to no to trzeba przyznać, to nie jest sam, sam to, że wpływa, to, to tak jakby trochę, nie wiem, z kuli ściągnęli sam pomysł, że nie wiem, obiekt jakiś obcy wpływa na, na, na ludzi. No, tutaj jeszcze jakieś tam wierzenia wchodziły, nie wiem, jakąś religię, próbowali w to wplątać dosyć no na tak naprawdę to jest tak. właśnie też bardzo podobny motyw jak w ukrytym horyzoncie, także tam w Ukrytym Horyzoncie był motyw, że statek wraca jakby z czarnej dziury i się okazuje, że Aha, bo, bo, bo go gdzieś tam wciągnęło do czarnej dziury i później go wypluło chyba, czy coś takiego. I nie wiadomo, gdzie on to był przez nie... ten cały czas. No i się okazuje, że statek ma jakieś połączenie z piekłem, czy coś takiego i tam się właśnie zaczynają dziać dziwne rzeczy. I, i to jest właśnie dosyć taka podobna rzecz, że ten na tym statku w tych zamkniętych pomieszczeniach też jakby dzieje się coś, co nie do końca wiadomo skąd się bierze i właśnie w połączeniu z to, też z tą religią y, tam w Dead Space się pojawia jakiś taki kult, który zaczyna wierzyć jakby w ten cały artefakt, który oni odkryli. Bo oczywiście to nie jest jakiś statek, to nie jest jakiś tam Sokół milenium, tylko to jest y, no, dosyć duża kobyła w kosmosie, tak? Powiedzmy taka fregata. I no. y, y, sam film... Jakby jak zobaczyłem tą kreskę, w sensie tła są fajnie zrobione. Okay. Te dodatki takiej komputerowej grafiki trójwymiarowej są naprawdę słabe moim zdaniem. A postacie też są słabo animowane, ale w momencie, wiesz co, jest coś takiego, że w momencie kiedy zaczynasz akceptować pewne medium i już się do niego przyzwyczajasz, to no, nagle się orientujesz, że nie wiem, jest fajna muzyka, albo y, jest ciekawy scenariusz czy coś takiego. Ja na przykład pamiętam miałem bardzo... Znaczy, pod... nie, no, scenariusz to tu nie był ciekawy. Ach, tak, ale, ale sam powiedziałeś, że ten film miał klimat. Tak, to znaczy, Ja nie będę bronił znaczy, jakby... jest, jest, jest klimat, ale z tym klimatem nic nie zrobili. No, nie można zrobić filmu na samym klimacie jak nic się nie dzieje. No, no okay. dzieje się tylko tyle, że latają potwory, oni się z nimi strzelają, no i wiadomo, że wszyscy zginą. No, i, I kończy się tak, że mogą sobie nakręcić następną część, No nie, bo to jest... Ale nie ma happy też, to, to, jest to jest plus, jak dla mnie. I, i, I to wiadomo od samego początku, że tego happy endu nie będzie. I to, to też mi się podobało. Wiesz co? No tak, jak ktoś zna grę, to, to tak. To nie, no wszystko do końca nie na... wiadomo, czy... prawda? Bo tam bo nie wiadomo jak to się skończy może nie zdradzajmy za dużo, ale to mieli wiele różnych opcji kurczę, ja wiesz nie, nie chcę bronić tego filmu za wszelką cenę żeby nie popadać w jakąś taką w jakiś jakąś sytuacji kiedy bronię być może filmu rzeczywiście nie najlepszego, ale powiem Ci szczerze że ja oglądając ten film no na pewno czułem większy suspens niż grając w grę komputerową, która nie miała tego klimatu i na przykład nie, nie tam... mam tego porównania Aha, ale, ale ale chwila, ustalmy jakby, czy Ciebie ten film w żadnym wypadku jakby przestraszył, to może za dużo powiedziane ale nie czułeś żadnego napięcia w tym filmie, nic takiego, tak? no nic, kompletnie no tam, no bo <gry> Nie wiem, no od samego początku mu wiadomo, że nie, pozabijają się i oni no, nic więcej nie ale mówią. robią. Ja ale robią, ale robią. Jak, jak... To w dosyć efektowny i efektywny sposób to robią. Ponieważ. No tak, że... jak, jak na film rysunkowy, owszem. <grym> <grym> ale wola <na> obcego, no. <grym> Wiesz, co, no nie wiem. Ja być może ja po prostu za łatwo się wciągam w jakieś byle gówno, które zobaczę. E, Wiesz, i... ja, ja się zastanawiałem tak naprawdę, dla kogo jest ten film. Bo mm, za Co, początek. Ten film jest. Jak oni. Pyta, ludzie, którzy lubią tą przy, grę. Przy, chyba, przy, tylko tyle. No to właśnie, chyba, chyba tylko i wyłącznie, ale jest, jest yy, nie wiem czy to jest jakiś, yy, czy to jest normalne w tego typu filmach i w grach, że yy, yy, yy, ja na początku pogubiłem się yy, kiedy jest pokazywana ta baza na planecie, kiedy ten pojazd to było dla mnie jakoś tak nakręcone trochę jak nasz kinu Giedźwin że nagle coś się urywa coś jest innego i tutaj nie mogłem się kompletnie połapać w końcu sobie to odpuściłem mówię dobra, nieważne kto był kto zabrali ten kawał ziemi, lecą gdzieś tam no i będą się tam zabijali bo, bo tutaj pogubiłem się całkiem i ja nie wiem czy, czy to jest tylko dla graczy pomyślane, że Trudno mi się wczuć w ogóle, jakby w z takiego gracza. Już sam nie gram. Czasami w Sudoku i to wszystko, nie? A tak, tak raczej nie jestem fanem gier. Ja ja w A tatry samałeś, tak? No tak, nawet co matrisk nie potworami. Więc... No nie, no chcę ustalić jakieś granice, tak, w których się tutaj zamykamy. Ja no grałem jeszcze kiedyś w jakieś takie gry typu Atlantis, jakieś takie tam logiczne, przygodowe, że coś się dzieje, takie ładne graficzne zawsze, to mi się podobało no. i dużo kombinacji, a strzelanki. Wiesz co, strzelanki, to... Wiesz co to, to, też, to, to są takie, ten film rzeczywiście no, nie jest oryginalny, ta animacja nie jest super. Ale ja ciągle się opieram przy tym, że jak dla mnie ten film miał klimat taki, że siadłem i chciałem go obejrzeć do końca i nie było czegoś takiego, że przewijałem się, zastanawiałem, co tam się znowu stanie, bo dobrze by można było się domyślić, co się będzie działo. Po prostu jest tam grupa iluś osób, która powoli się zabija i się tylko zastanawiamy, jak, kto, jak kolejna osoba może zginąć. Tak? No tam w tle gdzieś się przejawia jeszcze ten cały artefakt, który jest na, tej, na, na tym statku kosmicznym i tak dalej. E... Ale ci ludzie wszyscy giną praktycznie tak samo. No nie no wiesz, no tam kurczę, ten... ktoś tam wpada w jakąś furię, zabija już nawzajem, im odbija i tak dalej. Co, bo masa wątków oczywiście jest nierozwinięta, tak? bo tam nie wiadomo, dlaczego im odbija tak na no serio, co jest powodem, co to jest ten artefakt. Jakby nic nie jest wyjaśnione w tym filmie. E... No To no jest dużo rzeczy, które do niczego nie prowadzą. E... No tak, ale. Ale teraz pomyśl o tym filmie w ten sposób. Wyobraź sobie wersję e, fabularną z aktorami. E, kiedy te, ja no, te wszystkie. Ciało no, no. z Duma. O. <laughs> już to wytrąciłeś mi jakby wszystkie już argumenty w tej chwili. <laughs> Miałem nadzieję, że nie widziałeś Duma. <laughs> no, Widziałem, niestety. <laughs> Jest. Nie, Jedna ale... scena fajna, jak zrobili tą wizję, że jak, jak w grze tylko że filmowo, że jest się postacią i dzieje się nawala tam. W, w Jezu, no ja, ja duma wyparłem, jakby, moi, wiesz, moja psychika pozbyła się naprawdę bolesnych uczuć przy oglądaniu duma i ja ten film już zapomniałem na szczęście. Nie, ale wydaje mi aż... się, że. Ee, że gdyby zrobili tą fabularną wersję tego filmu to ja Ci gwarantuję, że to byłby hicior z tego względu, że on bazuje rzeczywiście na pewnych sprawdzonych rzeczach, które się sprzedają no ale no nie ukrywajmy, że większość horrorów, które teraz wychodzą tak wyglądają I, a... Zapowiem Ci, że byłby problem ze zrobieniem z tego hiciora bo są za duże znaczy byłyby chyba za duże podobieństwa do drugiego obcego drugiego obcego przebić jest naprawdę ciężko. A wiesz co, no ale pamiętaj też o tym, że takie filmy są hitami sami z siebie tylko dlatego, że są. A to, że są podobne, to jakby nic im nie grozi z tego względu, że takich filmów nie ma dużo. I, i kurczę, ja tak właśnie się zastanawiam, jakie są filmy SF ostatnimi czasy, takie, takie dobre w sensie właśnie w klimatach obcego. nie? Tam ostatnio chyba Sunshine było kilka lat temu, no ale to jest, kurczę, to jest SF w takim klimacie Solaris bardziej, a takiego mm. właśnie takiego ciężkiego, mrocznego z potworami, które by nie było właśnie w takim jakimś zupełnie naiwnym stylu, no to tylko ostatnio ty mówiłeś o tym filmie, kurczę, jak to się nazywało, że ten koleś się budzi na tej stacji kosmicznej i nie wie, gdzie się znajduje. I to trzeba będzie przypomnieć sobie. Ale, ale, ale tak szczerze, to właśnie nie przypomniałem sobie takiego filmu i wydaje mi się, że to, to byłby dobry traf, ale, ale chyba rzeczywiście... To no, nie, ryzykowne, ale jakby ktoś faktycznie coś tam jeszcze dodał i zrobił fajne efekty... Nie, bo mi się pomoże. wydaje, że po prostu ten film, pomimo jakby swojej ułomności, jeśli chodzi o to animację, która była zrobiona tanim kosztem, to on byłby Dobrze, on by się dobrze sprzedawał wizualnie, tak jak właśnie pierwszy obcy, właśnie ta scena, gdzie oni odkrywają tego pilota, to, to, to właśnie takie, takie epickie SF naprawdę w fajnym klimacie, właśnie te, takie, ta planeta, te kolonie, jakieś armady kosmiczne i tak dalej, to byłoby fajne z tym wątkiem jakiegoś takiego kościoła, który jeszcze kontroluje tą całą sprawę, Wydaje mi się, że to mogłoby być fajne, ale rzeczywiście jakby... No ktoś by musiał wiemy. się dobrze za to zabrać. Czy znaczy, wiesz, no mamy przykłady tego, że z byle czego można zrobić coś fajnego do poglądania. Spójrzmy na, na Transformers, gdzie szykuje się druga część, już jakoś niedługo, już Ej. są trailery. Ej, ale jak z byle czego? Nie, no co? Kurde, jakaś kreskówka dla dzieci. No. Zrobili z tego, no zawsze znaczy fabuła no nadal jakby to jest zabawna. Nie, efekt efekciarsko, no, efekciarsko no, tak zrobili film, że ogląda się naprawdę z przyjemnością. No i, i właśnie i taki, takie są Transformersy. Nie, ale Transformersy mają jakby o wiele głębsze to takie podłoże kultowe, tak samo jak jakieś Star Trek i tak dalej, nie? Że, że, że takie filmy są skazane na porażkę, przynajmniej w Nie, na porażkę, na no sukces, jak chciałem powiedzieć. W Stanach. Star Trek a, rozumiem, bo oglądam po prostu innym lezie. No teraz nawet Star Trek się zbliży. No, już się nie mogę doczekać. Eee, ale wiesz, ale, ale... z takich klimatów to jeszcze G.I. Joe będzie wchodzić. A ja jestem dużym fanem filmu animowanego G.I. Joe. Nie kreskówki, ja no komiksy, nie tylko kojarzę. filmu animowanego. Który jest moim zdaniem super. A widziałem już trailer filmowego G.I. Joe. I, I tak samo jak nowych Transformersów, no nie mogę się doczekać. Nie wiem, może ja po prostu, wiesz co, są... chyba po prostu wychodzi na to, że ja mam słabość do, do takich Jakściejszych rzeczy, i, i, i łatwo mi coś sprzedać, pomimo, że jakby. Czasami widzę wartość takich rzeczy i z, po prostu lubię oglądać słabe takie słabsze rzeczy. E, jakby nie tanie, ale widać, że ktoś jest jakby z ambicją do tego podszedł, bo ogólnie. Ja tak, Space, bo, bo w Dresdnie jest właśnie widać, tak, że oni się starali, no ale im nie wyszło, nie? Ja jakby, ja to staram się doceniać i, i mi się w jakimś tam procencie to podoba, ale też po wynikach ocen na IMDB, to film jest po prostu przeciętny, aczkolwiek nie jest tak źle, bo ma 6,3 na 10 punktów. E... No, to za dużo dali. No za dużo dali, ale tam są takie opinie, żeby <głos》> dajcie sobie spokój i tak dalej, e... No właśnie, bo to... Jakby ja bym nie patrzył na to, że chcieli, dobrze, tylko im trochę nie wyszło. Albo film się broni, albo się nie broni. No, niech, niech nawet będzie słaba fabuła, ale zrobią tą grafikę dużo fajniejszą. Mhm. Przecież no, ta grafika, ona by się obroniła, gdyby mi te potwory. Tymi potworami po prostu schronili całość. A już jak zobaczyłem tego jednego dużego, takiego grubego, to. No, to się, zastanawiam, czy nie wyłączyć tego filmu. Wiemy, jak bo no. to wygadać to nie <laughs> przetrzymasz, tak? Tam jeszcze, ten, tam jeszcze były takie potworki w postaci jakichś noworodków na takich mackach. E, też był taki klimat, jakieś takie skaczące pająki czy coś takiego było. E, i, to tak, tak, tak, no, I to no. oczywiście. i to oczywiście było. Jakieś latające. Ten... Tak, i to oczywiście było wszystko wzięte z no. gry komputerowej. I, i w grze to po prostu lepiej wyglądało, jakby musisz mi uwierzyć na słowo I gra. miała. Znaczy, grę... ja widziałem trailer gry i sam trailer gry wyglądał dużo lepiej niż trailer filmu i to jest właśnie zabawne że że dla mnie kreskówka jest troszeczkę za kolorowa i taka troszeczkę za bardzo no mimo wszystko to jest niekierowane jest dla dzieci, ale ale jest jakiś taki styl, taki trochę no nie wiem no coś jest nie halo z tym i jakby jak dla mnie film po prostu ma ten nastrój, a z kolei gra komputerowa ma, nie ma właśnie tego nastroju, a ma świetny obraz i teraz kurczę, jak oni by to zmieszali, to może by im coś wyszło. Może. No nie wiem, no po prostu pomyślałem, że e, możemy pogadać o czymś, co no, nie jest murowanym hitem i, i no i mimo wszystko jest jakaś tam różnorodność, tak w końcu pierwsza kreskówka. I, I, sądzę, I przynajmniej że... wypełniliśmy, wy, wypełniamy teraz jakąś misję, ostrzegamy ludzi, ten film może się nie podobać. <laughs> Wiesz bo muszę zrobić taką grafikę, ten film może się nie podobać. <laughs> tak. Nie, zrobię to okej. Okay. Będziemy po prostu przy każdym słabszym filmie. I... Nie no, ale jakby ja, ja uznaję zasadę, że, że słabe filmy i naprawdę gówniane trzeba oglądać, żeby doceniać te lepsze. I... Mam nadzieję, no tak. że... Właśnie, tu się z tobą zgodzę. Że jak się nie oglądnie prawdziwego gówna, to się nie docenia naprawdę dobrych rzeczy. Nie ma się porównania w ogóle, co to jest dobre aktorstwo. tak? Jak się zobaczy właśnie gorsze rzeczy. No, więc kurczę, no to, to ja się poddaję. No, że... <ścoughs> ja się dobrze myślałem, że może jakoś się przekonam do tego. Może, może coś wykrzesam z tego. I ja... no, ciężka sprawa może no nie wiem, no, no mi się podobało, ja, ja sądzę, że za jakiś czas, za kilka lat, kto wie może jeszcze raz bym nawet dał się namówić na obejrzenie tego, a na pewno chciałbym zobaczyć więcej SF w podobnym klimacie bo może po prostu wynika to z tego, że odczuwałem jakiś głód jeśli chodzi o takie rzeczy a, a bardzo lubię takie klimaty więc nie w, wiem, w klimacie tak w klimacie tak, bo tu się zgadzał. Klimat był fajny, ale zawalili całą resztę. Dobra, to przynajmniej jedno... Niech utrzymają klimat, a zrobią coś, no co... Nie wiem, skłoni, chociaż trochę do myślenia. Kr krew, flaki, porozrywani ludzie... Nie, no mnie tam kilka rzeczy nie o myślenia, ale bardziej wynikało to z tego, że scenariusz był chyba nie do końca przemyślany. No, to znaczy, no ja też na początku nieźle się myślałem, żeby się połapać w górę to, co wspomniałem, co jest stacją, co jest statkiem i w ogóle co chodzi. No tak, to prawda, bo właściwie no. ciężko było w pewnym momencie no, porównać, gdzie są no. bohaterowie, ale... No cóż, ja... Ja, ja mogę polecić fanom SF i, i tym, którym się podobała ta gra komputerowa i sądzę, że, że jakby mam nadzieję, że nikt nie będzie miał tego za złe. To chyba tyle. Nie, nie, nie, nie wiem, ja chciałem bronić tego filmu, ale nie udało mi się naprawdę. Więc. Wiesz, jak film sam się nie broni, no to jak go bronić? No? O wiesz, to, to jeszcze sztuka przekonywania, wiesz różne triki można zastosować, mm -hmm. ale Trzeba było, trzeba było No, ale wiesz, jak wspomniałeś tylko o dumie to już naprawdę nie miałem <laughs> Dobra, to co? co? dzisiaj nieco krócej ale tylko nieco właściwie, bo jakieś 50 minut nam chyba wyjdzie tego wszystkiego E, to to był... jak na taki film, to i tak nieźle. <laughs> Widzisz, ale, ale zaciekle starałem się powiedzieć dobre słowa o tym wszystkim. No dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. To się chwali. E, to był piąty odcinek. Kurczę, piąty odcinek już e, podcastu Kafe Makabra. Ja nazywam się Jacek Brzyzowski. A ja Paweł Seriusz. I, i żegnamy Was do usłyszenia w kolejnym odcinku mam nadzieję, że za dwa tygodnie a jak to nam coś ostro odbije to może nawet wcześniej pojawi się szósty odcinek Cafe Makabra e, piszcie komentarze e, oceniajcie odcinek tam taki system fajny jest z dniami do oceniania na stronie, więc możecie sobie kliknąć, ocenić itd. E, i tak dalej i tyle do usłyszenia w takim razie, trzymajcie się, cześć do usłyszenia Ale to jest taki, wiesz, taki hiperreal, tak? No kurde, ale to jaki? Po prostu... Jezu, ja nie lubię takich filmów. Pat patrzy się ciężko, ale jest zarobiste. Kurczę, wiesz co, ja nie lubię... Ja, ja już... Nie wiem, czy to mówiłem, ale ja po prostu... Ja nie lubię oglądać prawdziwych filmów grozy. W sensie, ja lubię wszystkie takie nawiedzone, wiesz, o duchach, jakichś demonach i tak dalej. Ale w momencie, <grym> no, kiedy nie ma tego takiego naturalnego klimatu i wszystko, wiesz, i wszystko może się zdarzyć za rogiem, to mi się słabo robi taki, no, w sensie one ja za mocno... To do bólu. Kurde, kurde, to jest wiesz, to tak? ciężko oglądać siedząc tylko. Rozumiem, że już no, obejrzałeś, tak? Tak, tak, człowiek dostaje z kurczyn różnych mięśni o, w dziwnych to, jam te. to, cięcia, to, to ja te. Jest jest naprawdę mocny. Ostatni raz mam. przeżywałem tak pasję. <laughs> wiesz co, ja te? Ostatnio to nie był horror, ale to właśnie też się zniszczył. Od, od jakiegoś czasu po prostu się zorientowałem, bo tu już mi to, minęło, po nerwowy w życiu, kiedy niełatwo przyjmowałem cięższy klimaty w filmach i za bardzo się jakby, angażowałem w taką to. I pamiętam, jak oglądałem film Przebudzenie. Nie wiem, czy widziałeś. O kolesiu, który ma przeszczep no. serca. Koleś ma przeszczep serca i podczas narkozy czuje całą operację. Po prostu, wiesz, rozcinają mu klatkę piersiową, tną mu żebra i tak dalej i koleś prowadzi narrację tego. Po prostu film jest tak zajebiście ciężki, że jak ja, wiesz, jak ja słyszałem, jak koleś się drze w tym kinie, wiesz, po prostu taki czysty wrzask, nie? To ja myślałem, że zejdę. Tak mi się słabo zrobiło, że w połowie filmu chciałem wyjść. Ci, że że tu, tutaj w zasadzie już nawet nie krzyczą. O kurde. Już, już nie dają rady. O to ja, to, to ja muszę w takim razie kupić z dół sześciopak i wiesz. Tak myśli, dużo orzeszków ja, i wyluzować się przy tym. Ja to zrobiłem na 6 i... O kurde. O nie, ja teraz ten. O ja teraz będę. Ja w ja ja sur... się nie interesował wcześniej tym filmem, nie? I tak wiesz, go po prostu ja mam to włączenie, nie? A później dopiero czytam.